Są informacje polskiego Radia 24. Fragment rakiety pod lupą Żandarmerii Wojskowej znajdował się w sadzie na Lubelszczyźnie. UEFA też żegna Jacka Magierę, piłkarski trener, zmarł nagle po treningu. Ich los jest raczej przesądzony na koniec. Wizyta w tatrach i pytanie o słynne fioletowe dywany. Minęła 19. Łukasz Jakubowski zapraszam. Teren jest zabezpieczony, nie ma zagrożenia dla mieszkańców. To komunikat żandarmerii wojskowej po odnalezieniu fragmentu rakiety na Lubelszczeźnie. To prawdopodobnie część pocisku użytego do zestrzelenia rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku. W miejscowości Jarosławiec pracują służby, które mają określone zadania. Dokonanie oględzin samego przedmiotu, jak również miejsca, w którym ten przedmiot się znajduje. Dokonanie przeszukań ewentualnego terenu, w pobliżu, czy nie występują podobne przedmioty, jak również przesłuchanie świadków. Mówił major Damian Stanula z Lubelskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Przypomnijmy, w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku Rosja wielokrotnie naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Według naszych władz, władz w Warszawie była to prowokacja. Większość wrogich dronów udało się wtedy zestrzelić.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 że pan prezes wykona tą czynność i albo nas dopuści do pracy, albo nam odpowie na to pismo. Prezes TK czeka jednak na ruch prezydenta. Karol Nawrocki za przysiężenie czworga sędziów uważa za nielegalne, bo ślubowali w Sejmie, a nie w Pałacu Prezydenckim. Sędziowie od połowy marca czekali na zaproszenie od prezydenta, ale się nie doczekali. UEFA żegna Jacka Magierę, piłkarski trener zmarł nagle po porannym treningu. W tym trudnym czasie nasze myśli są z polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Spoczywaj w pokoju, Jacku. Czytamy w komunikacie Europejskiej Federacji. UEFA opublikowała też życiorys zmarłego szkoleniowca. Jacek Magiera od lipca był drugim trenerem reprezentacji Polski. Wcześniej z sukcesami trenował piłkarzy Legii Warszawa, czy Śląska Wrocław miał 49 lat. Teraz nietypowa sprawa, która wraca na wokandę. Sąd odwoławczy w Radomiu ponownie zbada, czy była policjantka próbowała wyłudzić odszkodowanie za spalone auto. Wątpliwości budzi brak jednoznacznych dowodów winy kobiety. Szczegóły zna Anna Orzeł. Niespełna 4 lata temu podczas pobytu oskarżonej w szpitalu skradziono i spalono jej samochód. Prokuratura uznała to za próbę wyłudzenia odszkodowania. Jednak nie udało się ustalić jak złodziej otworzył auto, mówił uzasadniając decyzję o wznowieniu postępowania sędzia Dariusz Pietr... Sprawa jest rzeczywiście nietypowa i oparta na wiedzy wybitnie specjalistycznej. Sąd doszedł do wniosku, że tu pewne kwestie są w opinii niewyjaśnione i dlatego wezwie tego biegłego w celu dodatkowego przesłuchania. Zdaniem mecenasa Borysława Szlanty oskarżona straciła pracę, prawo do policyjnej emerytury oraz odszkodowanie za samochód. Nie ma żadnego namacalnego dowodu. Żeby pani miała jakikolwiek związek z tą kradzieżą samochodu. A oskarżono ją. na orzeł polskie radio. Sąd wróci do sprawy na początku maja, to wtedy ma ponownie przesłuchać biegłego. U nas jeszcze zapowiadana wizyta w Tatrach i pytanie o słynne krokusowe polany. Kwiaty pojawiły się już miesiąc temu, ale później znalazły się pod grubą warstwą śniegu. Od kilku dni krokusy pojawiają się ponownie, ale tegoroczne fioletowe dywany nie będą tak okazałe jak w poprzednich latach.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 W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Obowiązuje lawinowa dwójka, śnieg jest twardy i śliski, trzeba uważać, a w dolinach trzeba się liczyć z błotem pośniegowym. To były informacje Polskiego Radia 24. Po chłodnym dniu szykujmy się na zimną noc. Prawie wszędzie chwyci mróz do minus dwóch, minus trzech stopni. Jedynie nad morzem miejscami temperatura ledwo przekroczy zero. Tak będzie głównie w rejonie Półwyspu Helskiego, a także Zatoki Gdańskiej. Początkowo na południu i południowym wschodzie opady słabego deszczu, a w górach także śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem uwaga na mgły, uważać muszą kierowcy. 5 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Będę z Państwem aż do północy. No a zaczynamy jak zwykle od zmiany klimatu. Tym razem o ptakach. Jak otwieramy rano okno, mimo tego, że jest zimno, to świat świergocze. Cudownie świergocze. Ptaków u nas coraz więcej. Zmiana klimatu. Patryk Michalski, zapraszam. Wiosna w koło, wszystko kwitnie, ale przyznam Państwu, że dla mnie wiosna zaczyna się na początku marca, mniej więcej, i w tym roku tak się właśnie zaczęła, gdy usłyszałem pierwszy w tym roku śpiew. Kosa. Dla innych zwiastunem wiosny są z kolei pierwsze w Polsce bociany, bo bez wątpienia najpiękniejszym dźwiękiem tej pory roku są właśnie ptasie trele i dziś przyjrzymy się i przysłuchamy ptakom i temu, co zastają w Polsce po powrocie z ciepłych krajów. A moim gościem dziś wybitny ornitolog, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, a dla pana jaki ptak albo jaki śpiew ptaka to oznaka początku wiosny? Zależy, gdzie jestem, bo w tym roku powitałem wiosnę w tropikach, więc tam jest słaba sezonowość, więc ptaki śpiewają różnie. Gdybym miał w Polsce wybierać, no to te bociany wspomniane przez pana redaktora są wysoko na liście. Na Józefa Świętego przylatują ptaki jego na 19 marca, ale przyznam, że ja tak tej wiosny czasem wyczekuję, a jeszcze lubię ten okres fenologiczny zwany przedwiośnią, że chyba dwa inne gatunki musiałbym wskazać, którymi przez lata się zajmowałem, które bardzo lubię tak z naukowego, jak i czysto ludzkiego punktu widzenia, to jest skowronek. Taki ptaszek, którego populacja niestety zmniejsza się zaskakująco mocno. On przez lata był najliczniejszym ptakiem w Polsce. Każdy chyba znał śpiew Skowronka, pewnie nie każdy wiedział, że to jest najbardziej wytrwały śpiewak chyba ze wszystkich gatunków ptaków, a no jeśli nie globalnie, to na pewno w Polarktyce. Samiec naprawdę potrafi dać z siebie wszystko, tak od połowy marca aż do końca czerwca śpiewa codziennie. od brzasku aż do nocy czasem w nocy podśpiewuje no także i to i te śpiew w locie, to by można było porównać jakby każdy z nas, jakbyśmy wbiegali na któreś piętro wieżowca po drodze nucąc arie operowe bez żadnych chłod. fałszów tak a ten drugi gatunek, no to oczywiście, oczywiście, mówię, no bo to dla mnie oczywiste, tylko podejrzewam, to srokosz. To jest dzierzba, przedstawiciel dzierzb. To jest ten ptak, który nakłuwa swoje ofiary na krzewy i na drut kolczasty. I on właśnie tak w początkiem marca, czy w pierwszej połowie marca, raczej w końcu w pierwszej połowy marca też zaczynał swoją aktywność. Może nie właśnie tak do końca wokalną, tylko właśnie taką pokazową, bo tutaj z kolei samiec Pokazuje nie śpiewem, jak jest piękny i wspaniały, tylko pełną lodówką. Brzmi to rzeczywiście drastycznie, ale taki jest świat przyrody i Oj, nie ma się co to, że każdy organizm znajduje swoje rozwiązania na to, jak przekazać materiał genetyczny dalej. To prawda. Ale domyślam się, że dla pana, jako ornitologa, właśnie to początek wiosny jest tym najpiękniejszym czasem obserwacji, no bo przecież tyle się dzieje teraz w świecie ptaków. Oj nie dzieje, bądź. dzieje się naprawdę sporo. Ja od razu pewnie ja nie lubię takich rozróżnień, ja, ja nawet jesień lubię, naprawdę. Nawet to takie, taką frakcję, że troszkę odpoczniemy, też to kojarzę z takim dobrym raczej samopoczuciem niż to, co często się mówi jesienna deprecha, więc co to to, to, to nie? Natomiast ta wiosna rzeczywiście z punktu widzenia takiego ornitologicznego i nie tylko zawodowego, bo to jest też moje hobby, yy, no to to rzeczywiście jest fantastyczny okres i proszę pamiętać, że to jest też najbardziej krytyczny okres, a jednocześnie najważniejszy w życiu ptaków. No, jeśli teraz zaprzepaszczą wiosnę, zaprzepaszczą okres rozmnażania, no to przepraszam, no to konsekwencje są tego zarówno krótko jak i długoterminowe. Te geny, o których wspomnieliśmy, w cudzysłowie oczywiście nie popłyną dalej. Bardzo krytyczny moment, no bo przecież ptaki pokonują nieraz kilkanaście tysięcy kilometrów, żeby wrócić do Polski z tak zwanych ciepłych tak jest, krajów. Tak A czy ta wędrówka więcej... już się zakończyła, czy ona wciąż trwa? Nie, gdzieś tam. To, to dopiero parę tych wczesnych gatunków przyleciało, tych, które dość blisko zimowały. No i bociany te akurat lecą z tropików, ale, ale mnóstwo gatunków tropikalnych będzie do nas dolatywała aż do początku maja, a nawet, a nawet do połowy maja mhm. są też takie gatunki. No na przykład e, są gatunki, które zimują nie w Afryce, tylko na Półwyspie Indyjskim, czyli, nie wiem, e, muchówka mała, trzy dziwonia, które przylecą jako jedne z ostatnich. Także, panie redaktorze, w zasadzie codziennie mamy szansę spotkać, spotkać nowy gatunek, ale pewnie musimy powiedzieć, bo to pan redaktor już zasugerował, no wędrówka jest bardzo kosztowna, a przy tym organizmy ptasie muszą tak oszczędzać energię, żeby nie wytrwonić jej w całości na wędrówkę, bo musi star starczyć na rozród i na te działania związane z rozrodem. Czyli samicą musi to starczyć na złożenie jaj, a samcom musi to wystarczyć na no, jednak dość kosztowne działania działania wokalne czy, czy popisywanie się przed samicą, bo tak to trzeba nazwać. No Jak wiadomo, u ptaków akurat jest to bardzo dobrze opisane. Samice lubią taki wyrzut... Nawet czasem dość niepotrzebnej energii ze strony samca, który potrafi pokazać, że jest właśnie tym jednym, jedynym. Chyba też samce szybciej i więcej energii tracą właśnie w drodze, co też no, wynika z Państwa obserwacji, mam na myśli tak. głównie bociany. Tak, ale to jest znane dla wielu gatunków ptaków, że samce lecą szybciej. Nawet jest taka teoria, która mówi, że samce optymalizują czas, a samice wydatek energetyczny. No, samce muszą być wcześniej, żeby zająć jak najlepsze miejsce, jak najlepsza terytoria, no bo łatwiej bronić niż atakować. Jak się jest wcześniej, to sobie można przysiąść w lepszym miejscu i rzeczywiście jest to dla nich może niekoniecznie bardziej kosztowne. Natomiast ten wydatek energetyczny musi być no, zmieszczony w mniejszej jednostce czasu, natomiast samice mają to no, troszeczkę z tyłu głowy, że za chwilę będą musiały składać jaja, składanie jaj też jest drogim procesem, więc tutaj optymalizują po drodze, po co tak się namachać skrzydłami, może lepiej zrobić sobie więcej przystanków, więcej tankowań energetycznych I jakby troszkę niższym kosztem, przelecieć z tropików do nas. Chociaż wyobrażam sobie, że po takiej drodze ptaki mogą przylecieć do Polski i chwilę tutaj odpocząć, no ale raczej nie ma czasu na ten odpoczynek, bo trzeba e, trochę poprawić którego... gniazdo, uh -huh. trzeba zaraz właśnie znosić jaja, no bo też nie ma za dużo czasu tutaj zaraz tak lato jest, tak i jesień jest. będzie trzeba się zbierać. Lato przyjdzie raz, właśnie. dwa i jędrówka jesienna. Panie redaktorze, myślę, że u niewielu gatunków jest tak jak u ptaków, że czas to naprawdę pieniądz albo często proste przełożenie na parametry rozrodu. Tutaj naprawdę każdy zaoszczędzony dzień, każdy zaoszczędzony tydzień to już na pewno ma olbrzymie znaczenie w przełożeniu na tzw. fitness, na to, Ile będzie tego potomstwa, jakie jakości będzie to potomstwo i co z nim dalej się będzie działo. Skoro rozmawiamy o wiosennej wędrówce ptaków, no to musimy wspomnieć o tym, że dzięki pracy naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pierwszy raz w zasadzie na świecie mamy okazję zobaczyć, co bociany widzą podczas swoich wędrówek. Proszę powiedzieć więcej o tym projekcie bociany widzą, to dokładnie nie wiemy, bo byśmy musieli mieć chyba jeszcze kamery w ich oczach i w układzie nerwowym, natomiast rzeczywiście mają nadajniki z kamerami i można powiedzieć, ornitolodzy widzą coś z perspektywy bocianiego grzbietu, no i to jest rzeczywiście, no ja się już śmieję mówiąc do mediów zwykle to takie są memy, które mówią e, amerykańscy naukowcy odkryli, no to mhm. tutaj polscy naukowcy odkryli to, że mogą być szybsi od amerykańskich naukowców i rzeczywiście w ubiegłym roku założyliśmy dziesięciu pisklętom bocianym na opolszczyźnie razem z grupą, z którą współpracujemy, z grupy Silesiana dziesięć nadajników, no i te ptaki nadawały nam sytuację jak jak ich życie wyglądało od opuszczenia gniazda poprzez trasę migracji, aż po to, jak teraz wygląda na zimowisku. I to pan redaktor się nie przysłyszał, bociany zostają na zimowisku, czyli albo w Afryce, albo jeden z naszych ptaków jest w Izraelu nawet 3-4 lata. Także one teraz nie wrócą do Polski, ale stamtąd nam przesyłają całkiem ciekawe zdjęcia. Mówię to ciekawe, bo w Anglii nie ma co powiedzieć. To się mówi, że coś jest ciekawego. Natomiast one zdecydowanie nie mają wielkiej wartości artystycznej. Ludzie robią lepsze zdjęcia. Natomiast mają świetną wartość dokumentacyjną no i naprawdę zmienia to naszą wiedzę o, o tym gatunku i w ogóle o migracjach zwierząt w sposób zasadniczy właśnie możemy powiedzieć, co Państwa zaskoczyło yy, tak w pierwszej chwili po, po takich bardzo wstępnych analizach tych zdjęć? Kilka rzeczy nas zaskoczyło. Jedna to taka smutne potwierdzenie faktu, że jednak no, pierwsza wędrówka młodych ptaków jest najbardziej kosztowna i mm. yy, w sensie płacenia życiem za to. No, wiedzieliśmy, że yy, w zasadzie 70% ptaków nie dolatuje do Afryki. Yy, my też na to patrzymy jako na te pewien koszt badań naukowych, ale chcieliśmy od razu tak zrobić. Nie chcieliśmy łapać pewnych dorosłych ptaków, tylko chcieliśmy mieć pisklęta, o których wiemy jak najwięcej. E, Mamy też parametry fizjologiczne, hematologiczne i, wszystkie, i genetyczne, wszystkie inne. No i rzeczywiście no, 7 z 10 ptaków padło uderzając w linie energetyczne. No, przykry standard. Ale to, co po drodze nam posłały i to, co teraz posyłają, no to jakby jedna... Czy kilka rzeczy jest zaskakujących, których nie wiedzieliśmy, stosując inne metody, w tym tradycyjne nadajniki śledzenia ptaków. No, że Wiedzieliśmy oczywiście z obserwacji wizualnych, że, że bociany są ptakami społecznymi, socjalnymi i lecą razem, no, ale teraz mamy świetny dowód, jak te stada razem krążą. Tych zdjęć jest bardzo dużo, nawet z tych kominów powietrznych. Wiemy, że ptaki lubią, że się zmienia sytuacja nawet mikrohabitatowa, czyli gdzieś pojawia się źródło pokarmu, to ptaki są w stanie przerwać wędrówkę, czy to w czasie zabiegów agrotechnicznych, czy na e, terenie dużych składowisk odpadów, czy nawet w Afryce przy malutkich kałużach i tam się zatrzymać i spędzać kilka, kilka dni. Proszę pamiętać, że w czasie jesiennej migracji, którą mieliśmy, i z której mamy najlepszą, najlepszą dokumentację. No nie ma tej presji, że trzeba bardzo szybko zmykać i szybko dolecić do, do Afryki. I ta socjalność bociana Dotyczy nie tylko osobników własnego gatunku, ale mamy też dowody w postaci właśnie fotoreportażu, chciałem powiedzieć, wysłanego przez nasze bodźki, że inne gatunki ptaków, czy, czy to brdzących, jak inne gatunki bocianów, czy czapli, czy ptaków drapieżnych, często są w pobliżu naszych osobników wyposażonych w te nadajniki z kamerami. No to musimy to podkreślić, że to są pierwsze odkrycia i pierwsze wnioski z projektu polskich naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, a czy zmiana klimatu sprawia, że niektóre ptaki, które kiedyś odlatywały do ciepłych krajów, no właśnie, wiedząc jaka to jest ryzykowna, śmiertelnie ryzykowna podróż, jednak zostają w kraju, mając na względzie te coraz chłodniejsze zimy? Oczywiście, tylko proszę pamiętać, że ryzyko jest z dwóch stron, bo to inaczej by nie wędrowały. Ryzyko jest takie, że zabraknie jedzenia i będzie śnieg i tak było w tra tradycyjnie, prawda? Mm -hmm. I teraz ptak musi kalkulować to ryzyko, po, po, ponosić je. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Ale rzeczywiście wędrówka jest najbardziej kosztowną strategią, no jeśli weźmiemy pod uwagę, że zima nie jest wcale taka mocna. Więc rzeczywiście część ptaków coraz częściej u nas zostaje na zimę i to naprawdę dzieje się na naszych oczach. To jest wszystko kwestia ostatnich 4-5 dekad. Już mówię przykłady. Żuraw, gęś gęgawa to są ptaki, które odlatywały przynajmniej na zachód i na południe Europy. Nawet poczciwy szpak leciał do basenu Morza Śródziemnego. Rudzik, drost śpiewak, pojedyncze osobniki albo coraz więcej osobników podejmuje próby zimowania u nas. Także to się, wszystko, to się wszystko wydarzyło na naszych oczach, a ten element skracania wędrówki jest widoczny nawet u gatunków zimujących w miejscach tropikalnych, czyli u dobrze znanej jaskółki, domówki czy u wspomnianego już bociana białego. Także no, ptaki te zdolności adaptacyjne mają naprawdę spore. Pytanie, jak przeżyły no, te dość mroźną i śnieżną zimę, jak na ostatnie lata. Ja, czy na przykład migrowały wewnątrz kraju? No bo tak. łagodniejsza zima była na Dolnym znaczy, Śląsku niż na Podlasiu. Znaczy Nie mamy dobrych dowodów, w sensie, że nie znam danych z nadajników. Natomiast dane obserwacyjne, a, i to stare też, nie tylko z tej, z tej jednej zimy, pokazują, że ptaki w mikroskali potrafią zmieniać zmieniać miejsce pobytu, czyli jak, jak jeśli jest za zimno na Mazowszu, mhm. to cicho i spokojnie wyniosą się na Pomorze Zachodnie czy na Dolny Śląsk. I to był chyba no niestety możemy powiedzieć, że będzie coraz częstsze zjawisko. No tego aż, aż tak łatwo nie jesteśmy powiedzieć, dlatego że no musielibyśmy mieć też predykcję tego, czy będą te silniejsze zimy raz mhm. po raz, prawda? bo, to, bo to, to steruje. Natomiast możemy powiedzieć, że następuje to przyspieszenie terminów migracyjnych i skrócenie, i skrócenie trasy migracji. To wiemy akurat na pewno. A dokąd ptaki wracają? Które miejsca w Polsce są takimi największymi ptasimi ostojami? Każde miejsce jest ciekawe, bo, bo tutaj jeśli pytanie miałbym potraktować jako gdzie najlepiej pojechać zaobserwować <śmiech> fantastyczne gatunki ptaków, no to są takie 3 cztery miejsca w Polsce, gdzie tak zwani ptasiarzy, czyli birdwatcherzy, czyli obserwatorzy ptaków, które lubią, no to nic, pojedźmy po kolei basen Biebrzy, czyli Biebrza, Biebrzański Park Narodowy, może razem z Narwiańskim Parkiem Narodowym, bo to ten duży basen Biebrzy i Narwi. Oczywiście Puszcza Białowieska, tam też już dzięcioły mocno nadają i to jest też taka no, najpiękniejsza chyba ostoja, jeśli chodzi o starodżewie, o, o lasy na niżu Europy w ogóle. A jak już mamy być w bliżej zachodniej części kraju, czy w zachodniej części kraju, no to Polećmy na sam zachód czyli, czyli okolice Słońska czyli tutaj Park Narodowy Ujście Warty tam też mnóstwo ludzi z lunetami kawałek bliżej już naszej powierzchni badawczej czyli łąki Doliny Baryczy ale nie tylko te najbardziej znane stawy milickie tylko choćby tam gdzie ja badam że mamy swoje powierzchnie badawcze czyli ten początek Doliny Baryczy oko oko okolice miasteczka Odolanów. Wszędzie tam jest mnóstwo ciekawych gatunków ptaków. Natomiast to co ja staram się propagować to naprawdę nie musimy wynajdować fantastycznych miejsc. Ptaki można obserwować naprawdę wszędzie i wyjście nawet do parku w mieście czy do lasu podmiejskiego czy nad wodę bywa fantastyczne. i też drugie zastrzeżenie ptaki mają skrzydła i różne rzadkości różne naprawdę bardzo interesujące gatunki mogą się pojawić praktycznie wszędzie. Tak, wystarczy tylko podnieść głowę albo dokładniej wsłuchać się w szum miasta, który, w który właśnie też próbują wśpiewać się, tak to określę, próbuje wśpiewać się wiele gatunków ptaków. A zatrzymam się, panie profesorze, nad tą Biebrzą, bo wiemy, jaka sytuacja była w ostatnich latach, że z, znana z, ze swoich rozlewisk Biebrza na wiosnę raczej nie wylewała, wręcz przeciwnie, miały tam miejsce groźne pożary. I W tym roku no, zima była pod tym względem dość łagodna, więc czy te ptaki szczególnie błotne, które tam mają swoje ważne siedlisko, w tym roku będą miały trochę łatwiejsze lęgi? No zobaczymy. Wszystko zależy, jak ta woda przetrwa, bo, bo tak naprawdę wszystko zależy od gospodarki wodnej, chociaż ja powiedziałem, powinienem powiedzieć prawie wszystko, bo my tak narzekamy na tą wodę i tak dalej. No proszę pamiętać, że na Biebrzy wydarzyło się to samo, co w wielu innych miejscach Polski, czy w wielu innych miejscach Europy, Europy, czyli że zabrakło wypasu. Rolnictwo, zwłaszcza hodowla zwierząt no jest coraz mniej popularna, zwłaszcza ta pastwiskowa, a to jest dramat, naprawdę powtórzę dramat dla wielu gatunków ptaków, przede wszystkim dla tych ptaków właśnie, które są związane z pastwiskami i z łąkami Duża część tych ptaków wodnobłotnych, o których pan redaktor wspomniał, czajka, rycyk, kulik... No w zasadzie cała grupa ptaków siewkowych, nawet bekasy, no są związane z wypasem. Jak nie ma wypasu, bo wypas to jest i krucza trawa, ale to są też odchody zwierząt, które są atrakcyjne dla owadów. A owady to z kolei podstawowy pokarm ptaków. Więc to się wszystko tak naprawdę mocno kombinuje. I tutaj nie ma takiego jednego prostego czynnika, że była fajna zima albo nie była. No, no przepraszam, no to, to, to wszystko jest sobą... Połączone. Tak i wystarczy, że zabraknie jednego klocka w tej całej układance, no i to wszystko już przestaje funkcjonować. Ja to czasem tak nazywam ono. efektem Anny Kareniny, czyli, że wszystkie rodziny są szczęśliwe na jeden znany sobie sposób, jak się zaczyna u to stoja, a, a, a każde, każde nieszczęście, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa tylko na swój jeden sposób, mhm. więc rzeczywiście do dobrego funkcjonowania musimy mieć wszystko, natomiast później diabeł tkwi w szczegółach i różne gatunki na odejmowanie różnych czynników w różny sposób reagują. No i nie pomaga też człowiek, bo jeszcze jeden wątek w naszej rozmowie chcę poruszyć. I znalazłem takie dane Państwowej Straży Pożarnej, z których wynika, że tylko w pierwszej połowie marca w tym roku strażacy gasili ponad 4000 pożarów traw. Jakie zagrożenie niesie wypalanie traw i dla ptaków, tak, ale w, w ogóle ja też dla byłem... całego ekosystemu? Ja powiem szczerze, rozumiem jakieś tam kulturowe nawyki wypalania, że gdzieś to może kiedyś się sprawdzało w jakiś sposób, jak były mroźne zimy i jakieś te chwastowiska, natomiast no, w tej chwili to jest absolutne dla mnie to jest rodzaj barbarzyństwa na przyrodzie. Nie mówiąc o tym, że proszę pamiętać, że ci ludzie, czy ktoś tam to podpala, później ta chemia strażacka, bo to nie jest gaszone czystowo, czystą wodą. Ja bym popatrzył tutaj no, no, z perspektywy przyrodniczej, ptasień przynajmniej, są ważne dwa aspekty. Dla gatunków wczesnowiosennych no, to już może być zagrożenie gniazd, i jaj w tych gniazdach i wysiadujących samic, ale jest też zagrożenie, być może jeśli chodzi o wielką skalę, dużo poważniejsze, czyli niszczenie fauny glebowej, dżownic, ślimaków, larw owadów, które no, stanowią poważne źródło pokarmu dla ptaków. No i jeśli ptaków w ten sposób pozbędziemy jedzenia, no to przepraszam, konsekwencja jest taka, że jest, czy będzie ich tylko mniej. Znów tego jednego klocka w całej układance zabraknie i właśnie i to wszystko przestanie funkcjonować mm -hmm. tak jak powinno. Miejmy nadzieję, że może wyższe kary od tego roku będą zniechęcały ja do Panie redaktorze, tego. Mówmy się, ja tutaj nie działania. jestem wielkim fanem tego, że kary rozwiążą sprawę. Naprawdę tutaj trzeba edukować, trzeba opowiadać dziękuję, że pan redaktor spyta to tylko gwoli informacji rzeczywiście w, w, w tym roku nawet do 30 tysięcy złotych od tego roku może by wynieść kara za, za spowodowanie takiego pożaru. Ale miejmy nadzieję, że właśnie też nasza, nasza rozmowa y, będzie miała ten walor edukacyjny. I cóż, panie profesorze, na koniec myślę, że warto zachęcić jeszcze raz naszych słuchaczy, żeby szczególnie o tej porze roku wyszli nawet za płot własnego domu czy płot własnego osiedla. E, Oj, to nawet wystarczy wyjść na balkon, wystarczy wyjść hmm. do ogrodu. Wszędzie na świeżym powietrzu da się obserwować ptaki. Gorąco do tego zachęcam, nie tylko dlatego, żeby poznawać ptaki, tylko ma to naprawdę fantastyczne znaczenie terapeutyczne dla nas samych. Warto się o tym przekonać na własne uszy, jak pięknie właśnie brzmi w ten I sposób też, wiosna. I, I oczy, oczy też. Takie są naprawdę piękne. A zachęcaliśmy do tego razem z panem profesorem Piotrem Tryjanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę. To ja bardzo dziękuję. I dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski. Taki mamy klimat.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 Jest 19.30. Łukasz Jakubowski zapraszam. Rozpoczęła się odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, tak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i krytykuje prezyden prezydenta za niezaproszenie części sędziów do ślubowania w pałacu prezydenckim. Słowa krytyki spadły też w kierunku prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego za niedopuszczenie do orzekania czterech z sześciu wybranych przez sam sędziów. Ta decyzja jest niezrozumiała, mówi szef resortu sprawiedliwości. Okay. Teraz słyszymy, że pełniący obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry mówi, że musi skonsultować z prezydentem, czy ma tych sędziów dopuścić do pracy, kogo dopuścić, jak dopuścić. Ktoś w Trybunale będzie pytał innego polityka, nawet ważnego, czy sędziowie mają rozpocząć swoją pracę. Kolejny absurd. Nowi sędziowie wciąż nie mogą rozpocząć pracy. Cała czwórka skierowała pismo do Bogdana Świę Święczkowskiego. Żądają w nim umożliwienia wykonywania obowiązków i przy Znania spraw. Według kancelarii prezydenta ślubowanie w Sejmie było nielegalne.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 I zdrowia ludzkiego. Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania na miejscu pod nadzorem prokuratury. Służby zapewniają, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Litewskie służby ostrzegają przed falą rosyjskich ataków informacyjnych przeciwko krajom bałtyckim. Polegają one na tworzeniu w mediach społecznościowych fałszywych grup imitujących ruchy separatystyczne. Mają one uzasadniać agresywną politykę Rosji. Jako przykład podano rzekomą Kłajpecką Republikę Ludową czy Wileńską Republikę Ludową. Te regiony zamieszkują mniejszości, rosyjska i polska. Przyznali im pożyczki, teraz każą oddać pieniądze. Taki problem ma ponad 20 tysięcy studentów w Anglii, w tym wielu Polaków. Chodzi o nawet 60 tysięcy złotych. Problem pojawił się, gdy okazało się, że część kierunków na brytyjskich uczelniach, głównie tych prowadzonych w trybie weekendowym, nie powinna udzielać finansowego wsparcia. Mimo to studenci otrzymali pieniądze, bo tak zostali zgłoszeni przez uczelnię. W takiej sytuacji jest studiująca w Londynie Mardena. Ja jestem zszokowana. Uczelnia właśnie wysłała nam list, który mówi, że będziemy musieli zwrócić pieniądze. Nie wiem, nie wiem, czego mam się spodziewać. Uczelnie deklarują, że szukają rozwiązania, a studenci liczą, że uda się znaleźć sposób na to, by nie obciążyć ich finansowo za błędy systemu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne informacje o 20.00 przygotuję i przedstawi. Ewa Worowiec, Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia. Samo zdrowie. Proszę Państwa. Krótkowzroczność wśród dzieci i młodzieży staje się jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych, ale także i ekonomicznych w Europie. Z najnowszych badań wynika, że jeśli obecne trendy utrzymają się, to do 2035 roku nawet połowa młodych Europejczyków kończących edukację podstawową może zmagać się z krótkowzrocznością. No i tak jak wspomniałem, to nie tylko wyzwanie medyczne dzisiaj, ale także rosnące obciążenie dla systemów ochrony zdrowia i budżetów domowych. Dzisiaj porozmawiamy o krótkowzroczności nie tylko w aspekcie medycznym, ale także spróbujemy policzyć, ile krótkowzroczność, która nie jest leczona, nad którą się nie pochylimy, będzie nas kosztowała. Nas jako ludzi, jako rodzinę, ale także jako społeczeństwo. Artur Wolski i właśnie będziemy o tym rozmawiać. Przedstawiam Państwu naszą ekspertkę, a jest nią optometrystka pani Sylwia Kijewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No to powiedzmy, skoro będziemy dzisiaj liczyć też pieniądze, to jak ta krótkowzroczność powstaje i co ją generuje, żebyśmy wiedzieli od czego zacząć? Zasadniczo krótkowzroczność wynika z tego, że promienie, które docierają do oka, one nie ogniskują się na siatkówce, czyli na takiej powiedzmy, w analogii do aparatu, nie na matrycy tak? tego ogniska. Czyli tak widzimy po prostu niewyraźnie. Są dwie główne przyczyny. Pierwsza z nich może być taka, że ta matryca jest za daleko, czyli że gałka oczna jest zbyt długa. Albo druga przyczyna to to, że ten cały układ optyczny, czyli rogówka, soczewka, jeżeli chodzi o oko, troszeczkę za mocno załamują promienie światła. Częstszym przypadkiem jest to, że gałka oczna jest za długa i jest to często powiązane też z rozwojem cywilizacyjnym, bym powiedziała, ponieważ to jedno zmienia się ten styl życia i bardzo dużo czynników związanych z tą aktywnością w bliżu, czyli czytanie, korzystanie z telefonów, tabletów, komputerów, Czyli jak popatrzymy na naszą codzienność, to de facto większość naszych aktywności jest powiązana z tym, że częściej ta krótkowzroczność się pojawia. I ona też częściej się pojawia u dzieci. Czy udało się sprawdzić i wiemy już, e, dlaczego ta krótkowzroczność głównie atakuje dzieciaki? Bo co? Bo tak dużo siedzą właśnie przed e, tymi urządzeniami elektronicznymi, nie wyłażą z telefonów komórkowych, ze smartfonów? Tak naprawdę krótkowzroczność zawsze najczęściej była diagnozowana u dzieci, jako ten początek. Natomiast teraz ta skala jest tak duża, że ten odsetek dzieciaków z krótkowzrocznością jest po prostu, przerażający. Tak jak wcześniej, tak jak pamiętam opowieści mojego taty, który no, też nosił okulary, będąc dzieckiem, to była jedna osoba na kilka klas, a teraz jest kilka osób w jednej klasie. Więc tutaj ta liczba osób po prostu robi na nas Wrażenie i częściej się po prostu z tym spotykamy, ale faktycznie coraz więcej dzieciaków korzysta z telefonów. Badania nas z 25 mówią, że 80% dzieci poniżej 10 roku życia już ma telefon komórkowy. I spędzają na nim średnio 4 godziny dziennie w wieku między 7 a 14 rokiem życia. A przez to tak, no coraz mniej czasu spędzają na zewnątrz. Więc tutaj ten styl życia drastycznie się zmienił i dlatego mamy coraz więcej dzieciaków z krótkowzrocznością. Jest już szereg badań na ten temat i właśnie to spędzanie minimum półtorej godziny dziennie do dwóch godzin dziennie pozwoli opóźnić tak naprawdę, zmniejszyć ryzyko pojawienia się krótkowzroczności o 24%. Więc tutaj to jest naprawdę sporo. A no właśnie, no i Europa, ale i też świat liczy, ile to będzie nas w sumie kosztowało, dlatego że leczenie no też generuje koszty po prostu i to jest pewna składowa zaopatrzenia zdrowia i całej choroby. I tak oto w Hiszpanii łączne koszty chorób wpływających na wzrok w latach 2021-2030 mają sięgnąć 100 miliardów euro. W Holandii rodziny wydają rocznie około 400 milionów euro na kontrolę krótkowzroczności u dzieci i młodzieży. A w skali globalnej, jakbyśmy tak spojrzeli na cały świat, to do 2050 roku koszty związane z krótkowzrocznością i jej powikłaniami mogą osiągnąć no prawie 2 biliony dolarów. To jest suma, którą trudno sobie wyobrazić, no ale robi to wrażenie, że rzeczywiście to są niesamowite e, koszty. Zanim powiemy o leczeniu, to przypomnę, że przecież zawsze najtańsza jest profilaktyka. A czy w ogóle w krótkowzroczności opracowano taką profilaktykę i taka profilaktyka składa się właściwie z czego? Co zrobić, żeby albo nie mieć krótkowzroczności, albo żeby ją opóźnić? Oczywiście taka profilaktyka też jest. I ona naprawdę jest najtańsza tutaj, bo jest za darmo. Nie ma tańszego rozwiązania. Czyli żebyśmy po prostu zachęcali dzieciaki do przebywania minimum dwie godziny dziennie na zewnątrz w naturalnym oświetleniu. Czyli nic nas to nie kosztuje. A dlaczego mhm. to światło dla oka będzie takie dobre? Światło słoneczne pobudza nam wydzielanie dopaminy w siatkówce oka. Ona będzie wpływała nam na to, jak szybko rośnie nam gałka oczna. Więc tutaj im więcej mamy dopaminy w siatkówce, tym wolniej rośnie gałka oczna, więc możemy albo właśnie zapobiec pojawieniu się krótkowzroczności, albo opóźnić moment pojawienia się tej krótkowzroczności. I to nie są żadne się, tylko to są twarde dowody naukowe, bo przecież to przebadano tak. i zrobiono dokładną analizę naukową. No i takie są efekty, prawda? Dokładnie tak. I tutaj jest już szereg badań na ten temat. I właśnie to spędzanie minimum półtorej godziny dziennie do dwóch godzin dziennie pozwoli... Opóźnić tak naprawdę zmniejszyć ryzyko pojawienia się krótkowzroczności o 24%. Więc tutaj to jest naprawdę sporo, a tak niewiele potrzeba. Bo jak popatrzymy na dzień, jak dzieci wstają powiedzmy o 7 rano, kładą się o 20, to mamy 13 godzin, z czego myślę, że dwie godziny dziennie będziemy w stanie wyłuskać na to, żeby przebywały na zewnątrz. A co jeszcze? I żebyśmy jednocześnie zmniejszali ilość czasu na tych aktywnościach w bliżej, czyli mniej czasu przed ekranami, mniej czasu przy telefonach i to, że dziecko wyjdzie na zewnątrz, ale będzie patrzyło w telefon, to wcale nie będzie aż takim pożytkiem dla tego dziecka. Więc tutaj ta aktywność na zewnątrz też będzie wymagała, żeby dziecko patrzyło na różne odległości. Czyli ten przysłowiowy trzepak, o którym często też się wspomina, jak to było za dawnych czasów. No właśnie, a kiedyś rzeczywiście całe życie skupiało się wokół trzepaka i trochę żyło się, okazuje się, zdrowiej, bo i ruch, i było jedzenie prostsze i o to zdrowie dbaliśmy jakoś trochę lepiej. Ciekawy jestem, czy takie regularne badania wzroku to inwestycja w przyszłość dziecka, bo rozmawiamy dzisiaj też nie tylko przez taki pryzmat czysto medyczny, ale także pewnego takiego sensownego podejścia od strony kosztów, bo diagnozowanie, leczenie, ale potem usuwanie skutków choroby no jest dosyć kosztowne dzisiaj. Tak, na pewno tutaj badania kontrolne, one będą zapobiegać albo będą wykrywać różne zmiany na możliwie jak najwcześniejszym etapie. I ja zdaję sobie sprawę, że wielu specjalistów tak mówi, ale w, we wszystkich przypadkach jest to prawda. Więc tutaj faktycznie tak, to, co już mówiliśmy o tej profilaktyce, że ona pozwoli nam, możliwie jak najtaniej zapobiec pojawieniu się choroby, ale te badania mogą wprowadzić albo w odpowiednim momencie korekcję, albo wprowadzić odpowiednie terapię, czy leczenie, na przykład, jeżeli mamy problemy z, na przykład, zezem u dziecka żeby nie wpływało to na jego rozwój całościowo jako człowieka. Czyli mówimy o rozwoju motorycznym, rozwoju widzenia, rozwoju poznawczym, rozwoju językowym, społecznym. Naprawdę widzenie jest jednym z najważniejszych zmysłów, jakie mamy. Więc tutaj ten aspekt badań kontrolnych możliwie jak najwcześniejszego etapu. I przypomnę, że tutaj pierwsze badania zaleca się, żeby były w pierwszym roku życia. Później, jeżeli nie ma żadnych problemów, żeby to było przed na rozpoczęciem przedszkola i obowiązkowo przed rozpoczęciem szkoły. A też patrząc tak z punktu widzenia pewnej praktyki i pani jako optometrystki, ale także i z pozycji prowadzonej terapii, ale także i takiej logistyki finansowej to, czy u dziecka, u którego nie zdiagnozowano żadnej wady wzroku. Dobrze jest jednak, co pewien czas poddawać pewnej kontroli, bo wszystko się może zdarzyć. Co pokazują badania tak. i analizy zdrowotne? Zdecydowanie to się bardzo opłaca, bo tutaj przez to, że to jest wzrok, i te zmiany nie bolą, a dzieci bardzo szybko się rozwijają, więc te zmiany mogą naprawdę pojawić się w bardzo krótkim czasie. A są dowody, że jeżeli dziecko ma nieskorygowaną wadę wzroku, bo to, tak jak mówię, nie będzie bolało, rodzice mogą tego nie zauważyć, dziecko też nie zgłosi, że gorzej widzi, bo po prostu nie pamięta już, jak to było widzieć inaczej, to później nadrobienie tej przepaści wobec... Tak, w nauki szkolnej, to akurat badania z Chin dotyczyły na przykład matematyki, to dzieciaki potrzebowały po wprowadzeniu korekcji roku, żeby nadrobić to, gdzie były w tyle za rówieśnikami. Także tutaj, chociażby pod takim względem poznawczym, jak najbardziej się to opłaca. No i co więcej, są też takie szacunki, że to przez Światową Organizację Zdrowia y, y, były przygotowane szacunki, że każdy dolar wydany właśnie na prewencję czy na to wczesne reagowanie pozwala zaoszczędzić 65 dolarów w całym całościowym rozwoju. Więc tutaj zdecydowanie ekonomicznie też się to opłaca. Czyli inwestycja w zdrowie i w profilaktykę to po prostu dobra inwestycja, bo to się tak. rzeczywiście opłaca i przynosi zyski. Bo mniej generuje później kłopotów, no które też kosztują. A czy są jeszcze jakieś badania, które warto by było przytoczyć dotyczące zysku wynikającego z prewencji właśnie, jeżeli chodzi o wzrok? Mówiła Pani o Chinach, a może jeszcze jakieś hmm, przypominają się Pani badania? Chociażby podwórko polskie to są badania, które dotyczą tak naprawdę rozwoju psychicznego i zdrowia psychicznego dzieci. Więc tutaj też tak naprawdę problemy wzrokowe, one mogą powodować więcej na przykład zaburzeń lękowych, czy zaburzeń depresyjnych. Czyli krótkowzroczność, która się będzie rozwijała, która jest niezdiagnozowana i jakoś zaniedbamy to, zemści się na trochę Dokładnie innych polach. Dokładnie tak. Czyli zdecydowanie co? tak. Dziecko będzie się gorzej rozwijało, gorzej się uczyło. Tak będzie miało problemy psychiczne, trzeba będzie korzystać pewnie z rady psychologa. Co tam wyszło z tych badań? No właśnie tak tutaj, że dzieciaki raz, że mają niższą samoocenę, częściej mają zaburzenia depresyjne czy zaburzenia lękowe. I jak zderzymy to z tymi dowodami, z tymi badaniami dotyczącymi chociażby nauki szkolnej, czy jak zderzymy to z tym, że to, jak się rozwijamy motorycznie, bardzo polega na wzroku, bo to chociażby, czy możemy złapać za szklankę na stole, to jest kwestia, jak oczy odbiorą ten obraz, jak mózg to przetworzy i wyśle sygnał do ręki, na jaką odległość mamy tutaj nią poruszyć. Więc tutaj te wszystkie później koszty naprawcze, fizjoterapii, leczenia, czy psychiatrycznego, czy korepetycji później dla dzieci, to zdecydowanie się będzie opłacało, żeby zapobiegać, możliwie jak najwcześniej reagować. I też jak popatrzymy na kwestie produktywności, to akurat też dane azjatyckie, bo tam problem krótkowzroczności jest w dużo większym stopniu obecny niż w Polsce, ale niestety idziemy w tym kierunku, to nawet 1% PKB jest niżej niż mogłoby być z powodu właśnie niekorygowanych problemów ze wzrokiem. Więc tutaj, chociażby pod kątem takiej systemowej, takiej w skali makro, naszej produktywności jako kraju, też te problemy ze wzrokiem będą miały wpływ. No właśnie, czyli warto analizować tego typu badania. Medyczne, ekonomiczne, dlatego że potem to się przekłada na skalę makroekonomii. I to nie jest tylko i wyłącznie problem czysto medyczny i kłopot samego pacjenta, tylko wszyscy na tym tracimy. Zdecydowanie tak. Jest coś takiego, co nazywa się systemową prewencją. Gdyby nam pani powiedziała, co to jest, jak to działa, no i po co to działa? Czy tutaj systemowa prewencja to jest taki zespół działań, które można wprowadzić jako takie działania profilaktyczne? Czyli to, żeby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na zewnątrz, ale... Żeby włączyć to rozwiązania systemowe, chociażby żeby wychodziły na zewnątrz w trakcie nauki szkolnej, gdzie spędzają sporą część dnia. Czy właśnie kwestia obowiązkowych badań przesiewowych, badań wzroku, które trzeba by było przejść z dzieckiem i to takich kompleksowych badań. Bo oczywiście teraz w trakcie bilansów chociażby sześciolatka jest obecne sprawdzanie ostrości widzenia, ale to nie jest kompleksowe sprawdzenie wzroku. I wiele rzeczy może tutaj umknąć. Czyli jeszcze mamy trochę do zrobienia, dlatego, że w tych bilansach sześciolatka kładzie się też nacisk na to, czy nie rozwija się choroba otyłościowa, jaki jest stan i poziom cholesterolu. Bada się też, zresztą już u noworodków są badania przesiewowe. I to się udało wprowadzić, jeżeli chodzi o słuch. Tak. Potem dzieci też, prawda, badamy, bo wiadomo, że ubytek słuchu też powoduje, że one się gorzej uczą, gorzej się rozwijają, mają kłopoty. Czyli w tej systemowej prewencji Warto by było popracować nad tym, żeby to stało się też standardem sprawdzenie wzroku, prawda? Dokładnie. Pod kątem krótkowzroczności, bo to się po prostu opłaca. Tutaj pod kątem krótkowzroczności, ale nie tylko, bo tych problemów z widzeniem oczywiście jest więcej. Ta krótkowzroczność oczywiście największą pulę zbiera, natomiast faktycznie takie kompleksowe badania u kulisty, optometrysty, no one dadzą nam więcej informacji, czy faktycznie jest dobrze, tak jak myślimy, że jest, bo na tym bilansie no to Czas jest ograniczony, tych elementów, tak jak pan wspomniał, jest sporo, więc niektóre rzeczy mogą gdzieś tam umknąć i tutaj absolutnie nie, nie mamy pretensji do, do lekarzy, bo tutaj no też w pewnej puli czasowej pracują, więc tak tutaj te badania optometrysty okulisty, gdzie pod tym jednym kątem się specjalizują, zdecydowanie polecamy. A teraz taka, proszę Państwa, uwaga i informacja dla rodziców, dla opiekunów, jak zauważyć, że coś z tym wzrokiem u dziecka jest nie w porządku. Ono na pewno jakieś będzie wysyłało nam sygnały, bo dziecko pewnie nam wszystkiego nie opowie. To do nas należy, żebyśmy byli na tyle czujni, żeby to zauważyć. No to, co może sygnalizować, że coś się zaczyna niedobrego? No i wtedy pytanie jeszcze jedno dodam. Do kogo się udać? Czy do lekarza okulisty, czy może do optometrysty? Jeżeli chodzi o sygnały, to faktycznie jesteśmy w stanie zaobserwować pewne zachowania, które mogą świadczyć o problemach ze wzrokiem. Niestety często te sygnały one nie są swoiste dla wzroku. One mogą też symbolizować, czy sygnalizować inne problemy. Natomiast warto też wtedy zweryfikować, czy tutaj nie leży, jeżeli chodzi o oczy, przyczyna. To może być chociażby u takich maluszków do przedszkola, częste pocieranie oczu, czy takie jak dziecko narzeka, że tak musi bardzo mocno mrugać tymi oczami tak bardzo silnie. Jeżeli mamy już do czynienia ze starszymi troszeczkę dziećmi, czyli tak, to przedszkole, początek szkoły podstawowej, to mogą być takie sygnały, że dziecko się przysuwa do jakiegoś elementu. Chociażby jeżeli ogląda bajkę, to się przysuwa do tego telewizora, żeby dobrze zobaczyć, co tam faktycznie jest. Albo taki ewidentny, to pod kątem krótkowzroczności, po prostu mrużenie oczu. Więc to są takie elementy, które faktycznie dają nam sygnały, że coś jest nie tak, ale mogą to być Kwestie chociażby bólów głowy, e, takie, które nie przechodzą, albo po nauce szkolnej się pojawiają jakieś bóle głowy, które... Nie wiadomo jaką mają przyczynę. Ne, czy może być po prostu takie zmęczenie oczu, że dziecko nie ma siły naprawdę czytać i tutaj często zasypia przy czytaniu. Ne, to też dla dorosłych jest taki sygnał, tak jak, jak my dorośli czytamy i też zasypiamy. Warto sprawdzić, czy z tym wzrokiem faktycznie jest wszystko w porządku. Więc to są takie elementy nie zawsze specyficzne, ale z tym wzrokiem Powiązane. No to są bardzo cenne dla nas informacje. Niby proste, ale warto o tych y, rzeczach pamiętać. No i teraz y, decyzja. Okulista, lekarz, czeptometrysta, bądź mądry i i wyboru. Na uniwersytetach też i medycznych i na, na ogólnych uniwersytetach też jest optometria. Natomiast tak naprawdę czy to pierwszym krokiem będzie optometrysta czy okulista, to zależy do którego szybciej będziemy mogli się dostać. Bo tak naprawdę optometrysta bada tak bardziej funkcjonalnie, ale też przesiewowo zdrowie oczu. Jeżeli zauważy jakieś nieprawidłowości, to odeśle do okulisty. I w drugą stronę też to coraz częściej się pojawia, że okulista zbada zdrowie oczu, sprawdzi czy tam nie ma jakichś zmian chorobowych, a żeby już sprawdzić pod kątem funkcji wzrokowych, tego jak szybko możemy przerzucać wzrok między patrzeniem daleko, a blisko, jak nasze oczy współpracują, czy po prostu jak dobrze widzimy, często kieruje do optometrysty. Tym bardziej, że tutaj tak optometrysta jest zawodem medycznym w kontekście wpisania w ustawę o innych, o niektórych zawodach medycznych, więc tutaj ta współpraca okulista-optometrysta naprawdę się tutaj ładnie układa i tak naprawdę Naprawdę na pierwszy krok to, do którego będzie nam łatwiej się dostać, bo tak naprawdę powinniśmy zawitać do obydwu specjalistów. I to chyba była bardzo dobra decyzja, żeby zawód optometrysty wpisać do zawodów medycznych, prawda? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tutaj jesteśmy w stanie troszeczkę odciążyć okulistów. Jeżeli chodzi o właśnie kwestie doboru, sprawdzenia funkcji wzrokowych, tak uzupełnić to badanie okulistyczne, więc tutaj też ta drożność do okulistów też może być większa. Oko tak. przecież, pamiętajmy, jest bardzo skomplikowanym aparatem optycznym, Tak. czyli kłania się fizyka. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj jest wiele elementów fizycznych, które ne, tutaj musimy faktycznie przyswoić w trakcie nauki. Nie wszystkim się to podoba, ale jest to konieczne. Ne, natomiast zdecydowanie, tak. Tutaj jesteśmy w stanie uzupełnić właśnie o tą kwestię jakości widzenia, funkcji wzrokowych. To, to badanie okulistyczne. Więc całościowo pacjent widząc i okulistę i optometrystę, będzie miał bardziej kompleksowy zakres opieki nad wzrokiem niż tylko wizyta u okulisty. Chciałam tylko jedną rzecz e, dopowiedzieć, że jak już mamy zdiagnozowaną krótkowzroczność u dziecka, to mamy sposoby, żeby spowolnić jej rozwój. Więc tutaj warto z tego swojego specjalisty, czy to będzie okulista, czy optometrysta, zapytać o to, jak możemy tutaj postępować. To Bo są mówiliśmy dużo o okulary? prewencji, ale też tutaj może, mamy działania, jak już jest zdiagnozowana krótkowzroczność. Okulary? Okulary są podstawą ze specjalnymi rozwiązaniami do spowalniania progresji krótkowzroczności, ale też mogą być krople na przykład z atropiną w bardzo niskim stężeniu, czy specjalne soczewki kontaktowe. Więc tutaj rozwiązań jest troszkę. Tutaj oczywiście trzeba to dopasować do sytuacji danego dziecka i do jego stylu życia i jego potrzeb. Natomiast tak, żeby zostawić rodziców, którzy już się zmagają z krótkowzrocznością u dzieci, też z nadzieją, że można coś z tym zrobić. Tutaj tak działamy, już bardzo specjalistycznie wejdę w temat, takie zjawisko rozogniskowania krótkowzrocznego, czyli tak te rozwiązania optyczne, czy to są okulary, czy to są soczewki kontaktowe, one działają, żeby te sygnały, które docierają do naszej siatkówki nie wpływały. W punkcie plamki, tylko e, na obwodzie, żeby się ogniskowały przed siatkówką i żeby oko tak naprawdę nie rosło aż tak szybko. Czyli tak tutaj e, dopamina i światło słoneczne przed pojawieniem się krótkowzroczności będą dawały nam najlepsze rezultaty, ale tutaj już te rozwiązania optyczne, one bardziej będą wspomagały to spowolnienie progresji wady już w jak już mamy krótkowzroczność. Więc tak, tutaj mamy takie rozwiązania. One wszystkie są oparte na badaniach naukowych i też są wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, właśnie wymieniające konkretne rozwiązania. Więc mamy tutaj też pewne rozwiązania, które można zastosować. Więc tutaj, żeby jeżeli już jest krótkowzroczność, to też można coś z tym zrobić. No właśnie. I to jest dobra informacja. No i oczywiście dzięki rozwojowi badań naukowych i dzięki rozwijającej się wiedzy w tym obszarze naukowym, takie możliwości są już dostępne. Przypomnę, o czym opowiedziała pani Sylwia Kijewska, która jest optometryską. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Artur Wolski. Ja też Państwu bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że audycja Samo Zdrowie w Polskim Radiu 24 jest dla Państwa od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30. Samo zdrowie. Reklama. Ależ się...